Jebać! Policyjne kurwy, wyjebane mam na was. Sam nie jestem przeciwko, wam jest jeszcze cała zgraja, no psiaki na alarm, ale jest na was ada. możecie się bronić, lecz na gdzie chuja macie zdziałać działać a. bo ja sunę, sunę z takimi pieskami za dużo odwagi macie z niebieskimi mundurami to jest proste, wreszcie kurwa żyjemy w Polsce tu się nic nie zmienia, a przemoc policji dalej rośnie Lecę bezlitośnie tak jak wy lecicie z nami straszycie kajdanami, że lądujemy za kratami, za ma baki, baki, to jest śmiechu warte! gdzie jak przechodzę koło trawej, trawej. Skwar na dworze, a tu kurwa akcja nadal trwa I co? be i szybciutko weź uwolnica Zobaczam jak po się góra kurwa sucze Wyciągniesz kamerę, to będzie próbował uciec Fani w do tych słabszych hipobroń sięgają Wiodą gdzieś do lasu i pałom napierdalają Honoru nie mają, tylko mundur i odznakę A Zbigniew Stonoga z nimi kurwa daje radę Pierdolone państwo, państwie nie wiadomo komu ufać W kraju brakuje pieniędzy, a przysiedzą w nowych kurach Coraz większy czyż i podatki rosną w górę Jebać polską policję, bo na to zasługuje. na. Są ich dużo, nie bać, są ich dużo, nie bać,